Zimowe opowieści. Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu, Baśń w siedmiu opowiadaniach. Opowiadanie pierwsze, w którym jest mowa o lustrze i o okruchach. Posłuchajcie. Zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz, bo to był zły czarownik. Jeden z najgorszych. Sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w świetny humor. Zrobił bowiem lustro, które posiadało tę właściwość, że wszystko dobre i ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się na nic. A to, co nie miało żadnej wartości i było brzydkie, występowało wyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowy szpinak. Najlepsi ludzie byli szkaradni albo stali na głowach bez tułowia. Twarze w tym lustrze były tak wykrzywione, że nie można ich było rozpoznać. Ten, kto miał piegi, mógł być pewien, że pokryją mu cały nos i policzki. Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie zabawne. Skoro tylko przez głowę człowieka przeleciała jakaś zacna, dobra myśl, już twarz w lustrze wykrzywiała się, a diabeł czarownik śmiał się ze swego sprytnego wynalazku. Wszyscy, którzy chodzili do szkoły diabła, gdy założył Czarcią szkołę, opowiadali na prawo i na lewo, że stał się cud. Uważali, że dopiero teraz będzie można dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda świat i ludzie. Biegali wszędzie z lustrem i w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, który by nie został w nim opatrznie odbity. Przyszło im do głowy, by polecić do nieba i zabawić się kosztem aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało. Zaledwie mogli je utrzymać. Lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga. Wtedy lustro zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące milionów, bilionów i jeszcze więcej okruchów. Teraz dopiero wyrządzili o wiele większą krzywdę niż przedtem. Gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarenka piasku i pofrunęły daleko w świat. Gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim i wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót, albo spostrzegał tylko to, co było w danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek lustra miał tę samą właściwość, co całe lustro. Byli ludzie, którym taki odłamek wpadał do serca i wtedy działo się coś okropnego. Serce stawało się jak kawałek lodu. Niektóre kawałki szkła były takie duże, że zrobiono z nich szyby okienne ale nie warto było patrzeć przez nie na przyjaciół. Inne kawałki dostały się do okularów i źle się działo, kiedy ludzie nakładali te okulary, aby dobrze widzieć i dobrze sądzić. A zły śmiał się, aż mu się brzuch trząsł i to go przyjemnie łaskotało. A w powietrzu unosiły się wciąż maleńkie okruchy lustra. I słuchajcie, co się stało. Opowiadanie drugie: chłopczyk i dziewczynka. Pośród wielkiego miasta, gdzie jest tyle domów i tyle ludzi, że nie ma dość miejsca, aby każdy miał swój mały ogródek, i dlatego większości ludzi musi wystarczyć Doniczka z kwiatami, mieszkało dwoje biednych dzieci, które miały jednak ogród trochę większy niż Doniczka. Nie byli bratem i siostrą, ale kochali się jak rodzeństwo. Ich rodzice mieszkali w dwóch domach przedzielonych wąską uliczką, w dwóch izdebkach na poddaszu. Dachy domów stykały się prawie ze sobą. Tuż obok rynny w każdym domu widniało małe okienko. Wystarczyło tylko przeskoczyć przez rynne i już można było przejść z jednego okna do drugiego. Rodzice mieli przed oknem drewnianą skrzynkę, w której sadzili pożyteczne warzywa i małe różane krzewy. Raz wpadło rodzicom na myśl, żeby postawić skrzynki w poprzek rynny, tak że sięgały prawie od jednego okna do drugiego. I wyglądały jak dwie grządki. Pędy grochu zwieszały się ze skrzynek, a różane krzewy wypuszczały długie gałązki. Wiły się dookoła okien i pochylały ku sobie. Wyglądało to prawie jak brama triumfalna, pełna zieleni i kwiatów. Ponieważ skrzynki były bardzo wysoko, a nie wolno tam było się wdrapywać dzieciom, pozwolono im często wychodzić do siebie i siedzieć na małych stołeczkach podróżami. Bawiły się tam świetnie. W zimie kończyła się ta przyjemność. Okna były często zupełnie zamarznięte, ale wtedy dzieci ogrzewały przy piecu miedziaki i przykładały je do zamarzniętych szyb. Także robiła się świetna dziurka do patrzenia, taka okrągła, okrągła, przez tę dziurkę patrzało kochane, miłe oko, przy każdym oknie jedno. Byli to chłopczyk i dziewczynka. Chłopczyk nazywał się Kai, a dziewczynka Gerda. W lecie wystarczył jeden krok i już byli razem. Ale w zimie musieli wchodzić na tyle schodów i schodzić z tylu schodów, a na dworze padał śnieg. To roje białych pszczół! – powiedziała stara babka. – Czy mają także królową? – spytał chłopczyk, bo wiedział, że prawdziwe pszczoły mają królową. – Naturalnie, że mają – powiedziała babka. – Fruwa tam, gdzie najgęściej roją. Jest większa od innych i nigdy nie odpoczywa na ziemi. Odlatuje z powrotem w czarne chmury. Czasami w zimowe noce przelatuje przez ulice miasta i zagląda do wszystkich okien, a wtedy okna te zamarzają tak dziwnie, jak gdyby się pokrywały kwiatami. – Tak, tośmy widzieli – wołały dzieci i teraz uwierzyły, że to była prawda. – Czy królowa śniegu może tutaj przyjść? – spytała mała dziewczynka. – Niech tylko spróbuje – powiedział chłopiec. Wtedy posadzę ją na gorącym piecu i roztopi się. Ale babka pogładziła go po głowie i zaczęła opowiadać inne bajki. Wieczorem, kiedy mały Kaj kładł się już spać, wdrapał się na krzesło przy oknie i spojrzał przez małą dziurkę. Właśnie spadło parę płatków śniegu i jeden z nich, największy, zawisł na brzegu skrzynki z kwiatami. Rósł coraz bardziej, i w końcu przemienił się w kobietę, ubraną w najdelikatniejszą białą gazę, utkaną jakby z miliona gwiaździstych płatków. Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu, a jednak żyła. Oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia. Skłoniła się do okna i skinęła ręką. Chłopczyk przestraszył się i zeskoczył z krzesła, a wtedy zdawało mu się, że wielki ptak przeleciał obok okna. Następnego dnia był silny mróz, a potem zrobiła się odwilż, a potem przyszła wiosna. Słońce świeciło, okazała się zieleń, jaskółki budowały gniazda, otworzono okna i dzieci siedziały znowu w swoim ogródku przy rynnie. Wysoko, ponad wszystkimi piętrami. Tego lata róże kwitły niezwykle obficie, Dziewczynka nauczyła się psalmu, w którym była mowa także i o różach i wtedy myślała o swoich własnych kwiatkach. Zaśpiewała ten psalm chłopczykowi, a on nucił razem z nią. Różyczek krasaminie. pójdźmy pokłonić się dziecinie. Dzieci trzymały się za ręce, całowały róże, patrzały w jasne słońce i mówiły do słońca jak do dzieciątka Jezus. Cóż to były za cudne letnie dni, jakże przyjemnie było siedzieć między świeżymi krzewami róż, które zdawało się nigdy nie przestaną kwitnąć. Kai i Gerda siedzieli i oglądali książkę z obrazkami, w której były namalowane zwierzęta i ptaki. Wtem, gdy zegar na wielkiej wieży kościelnej wybił właśnie piątą, Kai zawołał. Ach, coś mnie ukuło w serce. – O, a teraz coś mi wpadło do oka. Dziewczynka objęła go za szyję, chłopczyk mrugał oczami. – Nie, nic nie było widać. – Pewnie już wyleciało – powiedział, ale nie wyleciało. Był to właśnie jeden z tych odłamków szkła, na które rozpadło się lustro, czarodziejskie lustro. Wiemy przecież, to wstrętne lustro, które wszystko, co wielkie i ładne, odbijało jako małe i brzydkie, podczas gdy to, co było brzydkie i złe, występowało wyraźnie i każdą wadę można było od razu zauważyć. Biedny Kaj. Do jego serca wpadł także taki odłamek. Za chwilę to serce przemieni się w grudkę lodu. Teraz już przestało boleć, ale odłamek tkwił jeszcze w sercu. – Dlaczego płaczesz? – spytał. – Tak brzydko wyglądasz. – Nic mi przecież nie jest fe – zawołał nagle. – Te róże toczy robak. – A patrz, tamta jest zupełnie krzywa. Właściwie te róże są brzydkie, tak samo jak te skrzynie, w których stoją. Kopnął nogą skrzynię i zerwał obie róże. – Kaj, co ty robisz? – zawołała dziewczynka, a on, widząc jej przerażenie, zerwał jeszcze jedną różę i pobiegł do swego okna, zostawiając małą, milutką gardę samą. Kiedy potem przyszła do niego z książkami, z obrazkami, powiedział, że to dobre dla niemowląt. A kiedy babka opowiadała bajki, miał im zawsze coś do zarzucenia. Albo stawał za babką, kładł okulary i przedrzeźniał ją. A udawało mu się to tak dobrze, że ludzie śmieli się z tego. Wkrótce nauczył się naśladować mowę i chód wszystkich ludzi na całej ulicy. Potrafił pokazywać wszystko, co w nich było niezwykłego i brzydkiego, a sprawiło to szkło, które mu wpadło do oka, szkło tkwiące w jego sercu. I dlatego dokuczał nawet małej Gerdzie, która była do niego przywiązana całą duszą. Jego zabawy zmieniły się teraz całkowicie, stały się takie mądre. Pewnego zimowego dnia, kiedy proszył śnieg, przyniósł w sobie wielkie, powiększające szkło. Rozpostarł połę swego granatowego płaszczyka i zgarnął na nią płatki śniegu. Spójrz no przez szkło, Gerda, powiedział. Każdy płatek śniegu powiększał się w szkle i wyglądał jak piękny kwiat lub sześciokątna gwiazda. Był to wspaniały widok. Widzisz, jakie to artystyczne? Mówił Kai. To wiele ciekawsze od prawdziwych kwiatów. Te kwiaty nie mają żadnych wad. Są doskonałe, o ile tylko się nie roztopią. Po chwili zjawił się z wielkimi rękawicami i małymi saneczkami na plecach. Krzyknął Gerdzie w samo ucho. Idę na plac, gdzie inni chłopcy się bawią. I poszedł. Na placu najśmielsi chłopcy przywiązywali często swoje saneczki do chłopskiego wozu i jechali w ten sposób spory kawał drogi. Było to bardzo wesołe. Kiedy się w najlepsze bawili, nadjechały jakieś wielkie sanie. Były pomalowane całe na biało, a w środku siedział ktoś otulony w białe futro i w białej futrzanej czapce. Sanie objechały plac dwa razy dookoła. Kai przywiązał do nich szybko swoje saneczki i jechał za dużymi saniami. Jechali coraz prędzej i prędzej, prosto przed siebie w najbliższą ulicę. Osoba, która siedziała w saniach odwróciła się, kiwnęła przyjaźnie do Kaja głową, zupełnie tak, jakby się znali od dawna. Za każdym razem, kiedy Kai chciał odwiązać swoje saneczki, osoba znowu do niego kiwała i Kaj zostawał. Wyjechali za bramę miasta. Wtedy śnieg zaczął tak sypać, że chłopiec jadąc dalej nie widział nawet ręki, którą trzymał przed oczami. Puścił prędko sznur od saneczek, by się uwolnić od wielkich sań, ale to nie pomogło. Jego małe saneczki przywiązane były mocno i jak wiatr pędziły naprzód. Wtedy zaczął głośno wołać, ale nikt go nie słyszał. Śnieg padał, saneczki mknęły szybko, od czasu do czasu podskakiwały, tak jakby jechały przez rowy i płoty. Kai był bardzo przestraszony. Chciał zmówić ojcze nasz, ale... Mógł sobie przypomnieć tylko tabliczkę mnożenia. Płatki śniegu stawały się coraz większe i większe i w końcu wyglądały jak duże białe kury. Nagle odskoczyły na bok. Wielkie sanie zatrzymały się i osoba, która w nich jechała, wyprostowała się. Jej futro i czapka były całe ze śniegu. A ona sama była damą smukłą i wysoką, jaśniejącą bielą. Królową śniegu. Zrobiliśmy ładny kawał drogi, powiedziała. Ale po co marznąć? Otul się moim niedźwiedzim futrem. Posadziła go obok siebie w saniach i otuliła go futrem. Było mu tak, jakby pogrążył się w śnieżnej zaspie. Czy zimno ci jeszcze? spytała i pocałowała go w czoło. Pocałunek był zimniejszy od lodu. Dotarł prosto do serca, które już i tak na pół zlodowaciało. Było mu tak, jak gdyby miał umrzeć, ale tylko przez chwilkę. Potem zrobiło mu się dobrze. Nie czuł już zimna. Moje saneczki, nie zapominaj o moich soneczkach. O tym pomyślał przede wszystkim. Saneczki przywiązano do jednej z białych kur, która pofrunęła, niosąc je na grzbiecie. Królowa śniegu pocałowała Kaja jeszcze raz i wtedy zapomniał o małej Gerdzie, o babci i o wszystkich w domu. Teraz już ci więcej nie pocałuję, powiedziała, bo zacałowałabym cię na śmierć. Kaj spojrzał na nią. Była bardzo ładna. Nie mógł sobie wyobrazić mądrzejszej i piękniejszej twarzy. Teraz nie wydawała mu się już z lodu jak przedtem, kiedy ją widział za oknem, gdy kiwała do niego. W jego oczach była doskonałością. Nie bał się wcale. Opowiedział jej, że potrafi rachować z pamięci i nawet z ułamkami, że wie, ile kwadratowych mil liczy kraj i ile ma kraj mieszkańców. A ona uśmiechała się bez przerwy. Wtedy pomyślał sobie, że wie jeszcze za mało i spojrzał w wielką, wielką przestrzeń. A ona leciała z nim wysoko, ponad czarnymi chmurami. Wicher szumiał i wył, tak jakby śpiewał stare pieśni. Lecieli, ponad lasami i jeziorami, nad morzem i lądem. Daleko pod nimi gwizdał zimny wiatr, wyły wilki, śnieg iskrzył się, wyżej leciały czarne i kraczące wrony, a nad wszystkim wysoko w górze świecił jasno księżyc i Kai patrzył nań przez całą długą zimową noc. W dzień zaś spał u stóp królowej śniegu. Opowiadanie trzecie. Kwietny ogród kobiety, która umiała czarować. Ale co się działo z małą Gerdą, gdy Kai nie wracał? Co się z nim stało? Nikt nie wiedział. Nikt nie umiał tego wyjaśnić. Kupcy opowiedzieli tylko, że widzieli, jak przywiązywał swoje saneczki do dużych, wspaniałych sań, które pojechały ulicą i wyjechały za bramę miasta. Nikt nie wiedział, gdzie Kaj się podział. Popłynęło wiele łez. Mała Gerda płakała gorąco i długo. Potem powiedziano, że umarł, że utonął w rzece, która przepływa tuż obok miasta. O... Cóż to były za długie, ciemne, zimowe dni? Aż wreszcie przyszła wiosna. Przyszły ciepłe promienie słońca. – Kaj umarł i nie ma go – powiedziała mała Gerda. – Nie wierzę temu – odrzekł promień słoneczny. – Umarł i nie ma go – powiedziała Gerda do jaskółek. – Nie wierzymy temu – odrzekły ptaki – i w końcu mała Gerda sama przestała w to wierzyć. Włożę moje nowe czerwone buciki, powiedziała jednego ranka. Kaj nie widział ich jeszcze. Pójdę do rzeki i spytam o niego. Był bardzo wczesny poranek. Pocałowała starą babcię, która jeszcze spała. Włożyła czerwone buciki i poszła zupełnie sama za bramę miasta. Aż nad brzeg rzeki. Czy to prawda, że zabrałaś mi mojego małego towarzysza zabaw? Podaruję ci moje czerwone trzewiki, o ile mi go oddasz. I wydawało jej się, że fale patrzały na nią tak dziwnie. Wtedy zdjęła swoje czerwone trzewiki, to co miała najmilszego, i rzuciła je do rzeki. Ale upadły tuż obok brzegu. I fale zaniosły je z powrotem na ląd. Tak jak gdyby rzeka, nie mogąc zwrócić gerdzie kaja, nie chciała jej zabrać tego, co najbardziej lubiła. Dziewczęce zdawało się, że za blisko brzegu rzuciła trzewiki, więc weszła do łódki, która stała w sitowiu, poszła na najdalszy jej koniec i wrzuciła raz jeszcze trzewiki do wody. Ale łódka nie była mocno przywiązana, i na skutek ruchów dziewczynki zakołysała się i odbiła od brzegu. Gerda spostrzegła to. I chciała szybko wysiąść, ale nie zdążyła. Łódka oddaliła się od brzegu i popłynęła szybko naprzód. Wtedy mała Gerda przestraszyła się bardzo i zaczęła płakać. Ale nikt jej nie słyszał porócz wróbli, a te nie mogły jej zaniść na ląd. Leciały tylko wzdłuż brzegu i ćwierkały tak, jak gdyby chciały ją pocieszyć. – Oto jesteśmy! Łódka gnała z prądem. Mała Gerda siedziała zupełnie spokojnie w pończoszkach. Czerwone trzewiki płynęły za nią, ale nie mogły dogonić łódki, którą prąd szybko unosił. Na obu brzegach było ślicznie. Rosły tam piękne kwiaty, stare drzewa i ciągnęły się zbocza, na których pasły się owce i krowy. Ale nigdzie nie było widać człowieka. Może rzeka zaniesie mnie do małego Kaja? myślała Gerda. I ta myśl ją pocieszyła, wyprostowała się i przez długie godziny patrzała na zielony brzeg. Potem przypłynęła do dużego wiśniowego sadu, wśród którego widać było mały domek z dziwnymi czerwonymi i niebieskimi oknami i słomianym dachem. Przed domkiem stało dwóch drewnianych żołnierzy, prezentujących broń przed każdym, kto przepływał obok. Gerda zawołała do nich. Myślała, że są żywi, ale oni, rozumie się, nic nie odpowiedzieli. Podpłynęła do nich zupełnie blisko. Prąd rzeki zaniósł łódkę do samego brzegu. Gerda krzyknęła jeszcze głośniej. Wtedy z domku wyszła stara, stara kobieta, opierająca się na zakrzywionym kosturze. Miała duży kapelusz pomalowany w niebieskie kwiaty. Biedna dziecino, powiedziała staruszka. Jakże to dostałaś się na tak dużą, bystrą rzekę w tak daleki świat? I potem staruszka weszła aż do wody, zaczepiła kosturem o łódkę i przyciągnęła ją na brzeg i wyniosła z niej małą Gerdę. A Gerda była zadowolona, że jest znowu na lądzie, tylko że bała się trochę tej obcej, starej kobiety. Chodź, opowiedz mi, kim jesteś i jak się tu dostałaś, powiedziała kobieta. Gerda opowiedziała jej wszystko, a staruszka kręciła głową i mówiła hm, hm. A kiedy Gerda skończyła opowiadać i spytała ją, czy nie widziała małego kaja, kobieta odparła, że nie przechodził jeszcze tędy, ale że na pewno przyjdzie. Gerda nie powinna się smucić, tylko skosztować jej wisieniek i obejrzeć jej kwiaty. Są piękniejsze od wszystkich książek z obrazkami. Każdy z nich potrafi opowiedzieć bajkę. Wzięła Gerdę za rękę i poszły do małego domku, a staruszka zamknęła drzwi. Okna były wysoko w górze, a szyby miały czerwone, niebieskie i żółte. Światło dzienne przeświecało przez szyby tak cudnie i mieniło się wszystkimi barwami. A na stole stały najpiękniejsze wiśnie i Gerda jadła tyle, ile chciała, bo jej było wolno. Podczas gdy jadła, staruszka czesała jej włosy złotym grzebieniem i włosy kręciły się w pierścienie, otaczając złotą aureolą małą, miłą twarzyczkę, okrągłą i świeżą jak róża. – Już od dawna tęskniłam do takiej uroczej, małej dziewczynki – powiedziała staruszka. – Zobaczysz, jak nam będzie dobrze razem. I podczas gdy czesała włosy małej Gerdy, dziewczynka zapominała coraz bardziej o swoim przybranym braciszku, bo staruszka umiała czarować. Ale nie była złą czarownicą, czarowała tylko troszeczkę dla własnej przyjemności i tak bardzo chciała zatrzymać małą Gerdę. Dlatego poszła do ogrodu i dotknęła kijem wszystkich różanych krzewów, nawet tych, które najpiękniej kwitły. A one zapadły się głęboko w czarną ziemię i nikt nie mógł się domyślić, że tu rosły. Staruszka bała się, że kiedy gerda zobaczy róże, pomyśli o swoich różach, a wtedy przypomni sobie małego Kaja i ucieknie od niej. Potem zaprowadziła gerdę do ogrodu. Jakżeż tam pachniało! Jak tam było pięknie! Wszystkie kwiaty, jakie tylko rosną, o każdej porze roku rozkwitały tu wspaniale. Żadna książka z obrazkami nie mogła być barwniejsza i piękniejsza. Gerda skakała z radości i bawiła się, dopóki słońce nie zaszło pomiędzy wysokimi wiśniami. Potem ułożyła się w ślicznym łóżku z czerwonymi, jedwabnymi poduszkami, haftowanymi w fiołki. Zasnęła i śniła jak królowa w dniu wesela. Następnego dnia mogła znowu bawić się kwiatami w ciepłych promieniach słońca. Tak przeszło wiele dni. Gerda znała każdy kwiat, ale chociaż tyle ich było, jednak wydawało jej się, że jednego brak. Nie wiedziała tylko jakiego. Pewnego dnia siedziała i oglądała kapelusz staruszki z wymalowanymi kwiatami. Najpiękniejszym z nich była róża. Staruszka zapomniała usunąć ją z kapelusza, podczas gdy inne żywe róże zagrzebała w ziemi. Tak zwykle bywa, gdy się jest roztargnionym. – Co? – zawoła Gerda. – Czy tu nie ma wcale róż? I skoczyła pomiędzy grządki. Szukała, szukała, ale róży nie znalazła. Więc usiadła i rozpłakała się. Jej gorące łzy upadły właśnie na to miejsce, gdzie zakopane było różane drzewko i kiedy łzy zrosiły ziemię. Drzewko wystrzeliło kwitnące tak samo, jak wówczas, gdy zapadło się w ziemię. Gerda objęła je, całowała róże, a potem przypomniała sobie piękne róże w domu, a wraz z nimi i małego Kaja. – Ach, jakżeż się tu zasiedziałam – powiedziała dziewczynka. – Chciałam przecież szukać Kaja. – Czy nie wiecie, gdzie on jest? – spytała róż. – Czy myślicie, że umarł i że go już nie ma? – Nie umarł – odpowiedziały róże. – Byłyśmy przecież w ziemi, tam są wszyscy umarli, ale Kaja nie było. – Dziękuję wam bardzo – powiedziała mała garda i poszła do innych kwiatów. Zajrzała w ich kielichy i pytała – czy nie wiecie, gdzie jest mały Kaj? Ale kwiaty stały sobie w słońcu i każdy z nich śnił swoją baśń lub historię. Mała Gerda wysłuchała ich dużo, ale w żadnej z nich nie było mowy o Kaju. Co powiedziała płomienna Lilia? Czy słyszysz bęben? Bum, bum, tylko dwa tony, zawsze bum, bum. Słuchaj żałobnej pieśni kobiety, słuchaj wołania kapłana. Żona Hindusa stoi w długiej czerwonej szacie na stosie. Płomienie obejmują ją, jej umarłego męża, ale żona Hindusa myśli o żywym. W orszaku, O tym, którego oczy gorącej palą niż płomień, o tym, którego żar oczu bardziej dosięga jej serca niż płomienie, co wkrótce spalą jej ciało na popiół. Czyż płomień serca może umrzeć w płomieniach na stosie? – Nie rozumiem tego wcale – powiedziała mała garda. – To moja baśń? – odrzekła płomienna Lilia. – Co opowiedział powój? – nad wąską, górską ścieżką wznosi się stary zamek. Gęsty bluszcz obrasta czerwone mury, liść przy liściu oplata balkon. Stoi tam śliczna dziewczyna, wychyla się poza sztachety i patrzy na drogę. Róża zwieszająca się z gałęzi nie jest od niej świeższa. Kwiat jabłoni strząśnięty przez wiatr z drzewa nie jest tak lekki jak ona. Jakże szumi jej wspaniała jedwabna szata. – Czyż on nie przyjdzie? – Czy myślisz o Kaju? – spytała mała Gerda. – Opowiadam tylko moją baśń, mój sen, odrzekł powój. – Co opowiedział mały pierwiosnek? – Pomiędzy drzewami wisi na sznurkach długa deska. To huśtawka. Dwie śliczne małe dziewczynki w sukniach białych jak śnieg i długich powiewających zielonych wstążkach przy kapeluszach siedzą i bujają się. Brat jest starszy od nich. Stoi wyprostowany na huśtawce. Ramię owinął sobie szturem, aby się utrzymać, bo w jednej ręce trzyma małą miseczkę, a w drugiej białą rurkę i puszcza bańki mydlane. Huśtawka się buja. Bańki mydlane lecą. Ostatnia o cudnych tęczowych barwach wisi jeszcze na rurce i kołyszy się na wietrze. Huśtawka buja się, mały czarny piesek, lekki jak mydlana bańka, podnosi się na tylne łapki i chce wejść na huśtawkę. Huśtawka znosi się, pies upada, szczeka i złości się. Drażnią go rozpryskujące się bańki, kołysząca się deska, piana. Oto moja pieśń. – Może to i ładne, co opowiadasz, ale mówisz to tak smutno i nie wspominasz wcale o Kaju. – Co mówią Hiacynty? – Pewnego razu były trzy siostry, przezroczyste i delikatne. Jedna miała suknię czerwoną, druga niebieską, a trzecia białą. Tańczyły trzymając się za ręce nad jeziorem przy blasku księżyca. Nie były to elfy, ale dzieci. Pachniało tak słodko i dziewczynki zniknęły w lesie. Zapach stawał się coraz silniejszy. Trzy trumny, w których leżały trzy piękne dziewczynki, wysunęły się z gęstwiny na brzeg jeziora. Świętojańskie robaczki krążyły błyszcząc jak małe kołyszące się światełka. Czy te tańczące dziewczynki zasnęły? Czy też umarły? Zapach kwiatów mówi, że nie żyją. Wieczorny dzwon im pogrzebowy śpiew. – Strasznie mnie zasmucacie – powiedziała mała Gerda. – Pachniecie tak mocno, że muszę myśleć o umarłych dziewczynkach. – A czy naprawdę mały Kaj nie żyje? Róże były pod ziemią i mówią, że go tam nie ma. – Bim bam. dzwoniły dzwoneczki hiocentów. – Nie dzwonimy dla małego Kaja. Nie znamy go przecież. Śpiewamy tylko naszą piosenkę, jedyną jaką znamy. Gerda podeszła do kaczeńca, który świecił wśród błyszczących zielonych liści. Jesteś małym jasnym słoneczkiem, rzekła Gerda. Powiedz mi, czy wiesz, gdzie mogłabym znaleźć mego towarzysza zabaw? A kaczeniec błyszczał tak ładnie i także patrzył na Gerdę, a potem zaśpiewał swoją pieśń. Ale i ta pieśń nie była o Kaju. W małym podwórku pierwszego dnia wiosny świeciło gorąco kochane słońce. Promienie ześlizgiwały się po białym murze sąsiedniego domu. Tuż obok rosły pierwsze żółte kwiaty, połyskujące jak złoto w blasku ciepłego słońca. Stara babka siedziała na dworze w fotelu. Wnuczka, uboga śliczna dziewczynka, przyszła do domu. Pocałowała babkę. W jej serdecznym pocałunku było złoto, szczere złoto. Złote usta, złota dziewczyna i złota poranku godzina. Oto moja króciutka paśnie, powiedział kaczeniec. O, moja biedna, stara babcia, westchnęła Gerda. Na pewno za mną tęskni i martwi się o mnie i o małego kaja. Ale wrócę wkrótce znowu do domu i przyprowadzę go ze sobą. Nie mam po co pytać kwiatów. Każdy z nich zna tylko swoją własną baśń. Nie dadzą mi żadnych wskazówek. I podwiązała sukienkę, aby móc prędzej biegać. Ale narcys uderzył ją po nodze, kiedy przez niego przeskakiwała, więc zatrzymała się. Spojrzała na wysmukły kwiat i spytała, pochylając się nad nim: Czy powiesz mi coś wreszcie? Cóż powiedział Narcyz? – Widzę samego siebie. Widzę samego siebie. O, jakże pachnę! Wysoko w małym pokoiku na poddaszu stoi na pół ubrana mała tancerka. Stoi na jednej nodze, to na dwóch. Depcze nogami cały świat i tyle, że wszystkich olśniewa. Z imbryczka do herbaty nalewa wody na gorsecik, który trzyma w ręku. Czystość jest piękną rzeczą. Biała suknia wisi na wieszadle i ona też została uprana w imbryczku. I wisi, schynie na dachu. Kładzie ją na siebie. Szafranowym szalem obwiązuje szyję. Wtedy suknia połyskuje jeszcze śnieżniejszą bielą. Noga podniesiona. Patrz, jak ona krąży na jednej nodze. Widzę samego siebie. Widzę samego siebie. Nic mnie to nie obchodzi, powiedziała Gerda. Po co mi to opowiadasz? I pobiegła na kraniec ogrodu. Furtka była zamknięta, ale dziewczynka potrząsnęła zardzewiałym zamkiem, a wtedy furtka odskoczyła i mała Gerda pobiegła boso w daleki świat. Obejrzała się trzy razy, ale nikogo za nią nie było. W końcu nie mogła już dłużej biec. Usiadła na dużym kamieniu. Kiedy się rozejrzała, zobaczyła, że lato już przeszło. Była późna jesień. Nie spostrzegła tego wcale tam w wielkim ogrodzie, gdzie było tyle słońca. I kwiaty kwitły o wszystkich porach roku. – Mój Boże, jakże się zasiedziałam – powiedziała mała Gerda. – Przecież już jest jesień. Teraz nie wolno mi odpoczywać. Wstała, aby pójść dalej. O, jakże obolałe i zmęczone były jej nóżki. Naokoło było tak zimno i pusto. Podłużne wierzbowe listki pożółkły zupełnie. Mgła spływała z nich kroplami wody. Jeden listek za drugim opadał na ziemię. Tylko tarnina była pokryta owocami i to takimi kwaśnymi, że cierpły od nich usta. O jakże szaro i smutno było na dalekim świecie. Koniec części pierwszej.